Finansowanie nieruchomości, oczami eksperta. Wiadomości z rynku nieruchomości. Co oznaczałaby deregulacja federalna dla rynku realnościowego? Wysoki popyt i niska podaż nadal napędzają ceny nieruchomości. 2016 rok wart 2 miliardy dolarów. Luty najlepszym miesiącem na zakup domu. Prezydent Donald Trump obiecał niedawno, że jego administracja ograniczy ilość regulacji rządowych o 75% lub więcej, co mogłoby to oznaczać dla rynku nieruchomości. Partner z PricewaterhouseCoopers, Mitch Rochelle, powiedział stacji Fax Business, że wpływ mógłby być ogromny. Jego zdaniem firmy budowlane i deweloperskie skorzystałyby, gdyby ogólny temat deregulacji administracji Trumpa obejmował rządy lokalne. Budowniczy już dawno informowali, że szybko rosnące koszty regulacji powodują, że nowe domy są tak drogie. Ceny domów w Ameryce nadal idą w górę z powodu silnego popytu połączonego z malejącą podażą. Najnowszy indeks cen domów firmy Standard Poor's Case Shillers stwierdza, że ceny domów wzrosły w listopadzie o 5,6% w porównaniu do 5,5% w październiku. Z kolei indeks cen domów w 20 najbardziej prestiżowych miastach odnotował wzrost do 5,3%. Liczba domów na sprzedaż spadła do najniższego poziomu od 17 lat pomimo faktu, że popyt nabywców pozostaje na stałym poziomie. W 2016 roku amerykańscy kredytodawcy udzielili wartych 2 miliardy dolarów kredytów zabezpieczonych pierwszą hipoteką, co stanowi 19% wzrost w stosunku do roku 2015. Wynika tak z danych liczbowych zebranych przez Insight Mortgage Finance, które pokazują, że wyniki osiągnięte w zeszłym roku sprawiły, iż był to drugi najlepszy rok w ciągu dekady. Jedynie rok 2012 był lepszy. Według publikacji wartość zaciągniętych w czwartym kwartale kredytów hipotecznych wydziosła prawie tyle samo, co w trzecim kwartale pomimo oczekiwanego spadku. Jeśli chcesz kupić dom i szukasz okazji, to luty jest do tego idealny. Atom Data Solutions przeanalizowało ponad 50 milionów sprzedaży z ostatnich 16 lat i okazało się, że w tym krótkim i najzimniejszym miesiącu roku dom sprzedaje się średnio za 6,1% mniej niż w pozostałej części roku. Niemniej jednak najlepsze okazje można natrafić w pierwszej połowie miesiąca. Według Atom Dera Solutions 8 z 10 najlepszych dni, aby zamknąć transakcję zakupu domu, przypada na pierwszą połowę miesiąca.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 Czy w 2017 roku stopy procentowe będą poniżej 5%? Optymistyczna prognoza S&P na 2017 rok wśród prywatnych ubezpieczycieli hipotecznych. Nowe domy sprzedają się znacznie szybciej w niektórych częściach USA. Czy wskaźnik własności domów osiągnął już najniższy poziom? Pod koniec stycznia oprocentowania kredytów hipotecznych wzrosły o około 60 punktów bazowych od pierwszego dnia wyborów. Jednak Lynn Fisher, wiceprezes do spraw badań i ekonomii Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych, spodziewa się, że oprocentowania nie będą rosnąć tak szybko. Według niej, w miarę wzrostu stóp procentowych, wzrost wartości kredytów hipotecznych na zakup domów nie wystarczy, aby zrównoważyć spadek liczby refinansowań. Według S&P Global Ratings 2017 powinien być bardzo dobrym rokiem dla prywatnego sektora ubezpieczeń kredytów hipotecznych. Prognoza przewiduje stabilne dochody zarówno w tym roku, jak i przez najbliższe kilka lat. Niemniej jednak S&P Global Ratings ostrzega, iż w tym roku prywatni ubezpieczyciele hipoteczni prawdopodobnie stawią czoła nawet największej presji konkurencyjnej z uwagi na fakt, że przyszłość Fannie Mae i Freddie Mac nadal stoi pod znakiem zapytania. Od osiągnięcia najniższego poziomu w 2011 roku sprzedaże nowych domów w Ameryce wzrosły do 2016 roku o ponad 50%. Nowe dane liczbowe przygotowane przez CoreLogic pokazują, że w ciągu jednego roku, który zakończył się we wrześniu 2016, nowe domy stanowiły około 9% wszystkich sprzedaży domów na poziomie krajowym. Jednak główny ekonomista Korladzik uważa, że na niektórych rynkach sytuacja jest znacznie bardziej optymistyczna. Jego zdaniem najlepsze rynki łączy jeszcze jeden wspólny czynnik pod względem sprzedaży nowych domów w kraju. Wszystkie one zlokalizowane są w regionach o ciepłym klimacie lub w pobliżu zachodnich gór. Zdaniem ekonomisty odzwierciedla to migrację z północnego wschodu i środkowego zachodu. Nowe rządowe dane liczbowe sugerują, że wskaźnik własności domów osiągnął najniższy poziom. Najnowsze badanie dotyczące opuszczonych nieruchomości przygotowane przez Biuro do Spraw Ewidencji Ludności donosi, że wskaźnik ten wynosił w czwartym kwartale 2016 roku 63,5% w ujęciu sezonowym. To skromny wzrost zaledwie o 0,1% w porównaniu do trzeciego kwartału. Był to jednak drugi z rzędu kwartalny wzrost od ponad 50 lat. W drugim kwartale 2016 roku wskaźnik własności domów utrzymywał się na poziomie 63%.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 C.O.M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 adresem posiadłość.com 847 647 4000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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Siła Rynku Realnościowego 55. Plus. Propozycja podatku od rezydencji w Nowym Jorku. Nadciągający kryzys związany z przystępnością cenową wody. Północno-zachodnie Arkansas przygotowuje się na wysoki popyt w 2017 roku. Jak wynika z najnowszego wskaźnika rynku nieruchomości 55+, przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, rynek domów jednorodzinnych 55+, zakończył rok 2016 bardzo optymistyczną nutą, ponieważ w czwartym kwartale 2016 roku skoczył o 8 punktów do poziomu 67. Zdaniem National Association of Home Builders jest to wysoki wynik. Wskaźnik opiera się na badaniu, w którym pytano budowniczych o ostatnie sprzedaże. Spodziewane sprzedaży w ciągu najbliższych 6 miesięcy, i potencjalny ruch nabywców. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów donosi, że wszystkie trzy subkomponenty wskaźnika odnotowały wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału. Burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, proponuje coś, co nazywa podatkiem od rezydencji, czyli opłatę dodatkową w wysokości 2,5% od domów sprzedających się za sumę 2 milionów dolarów lub więcej. Jednak The Wall Street Journal zwraca uwagę, że w Nowym Jorku nawet apartament typu studio o powierzchni 900 stóp kwadratowych może kwalifikować się jako rezydencja w ramach propozycji podatkowej burmistrza. Zdaniem krytyków próg cenowy powinien być znacznie wyższy. Dane liczbowe pokazują że średnia cena sprzedaży apartamentu na Manhattanie wynosi obecnie ponad 2 miliony. Według burmistrza dochody z podatku od rezydencji sfinansowałyby dotacje dla 25 tysięcy seniorów o niskich dochodach. Jak wynika z najnowszego badania, w ciągu najbliższych pięciu lat liczba amerykańskich właścicieli domów mających problemy z zapłaceniem rachunków za wodę może się potroić. Obecnie około 12% gospodarstw domowych nie stać na uregulowanie rachunków za wodę. Z przeprowadzonego przez Uniwersytet Stanowy w Michigan badania wynika, że w ciągu 5 lat odsetek ten może wzrosnąć do prawie 36%. Naukowcy twierdzą, że od 2010 roku koszty wody w całym kraju poszły w górę o 41%. Elizabeth Mac, główna autorka badania mówi, że rządy, przedsiębiorstwa, użyteczności publicznej i konsumenci będą musieli współpracować, aby rozwiązać narastający problem przystępności cenowej. Według jednego z lokalnych pośredników 2017 będzie prawdopodobnie najgorętszym rokiem na rynku nieruchomości w północno-zachodnim Arkansas. Niedobór domów na sprzedaż podkręca jeszcze temperaturę. Obecnie rynek północno-zachodniego Arkansas dysponuje jeszcze mniejszą liczbą nieruchomości na sprzedaż niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.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 Dziękuje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 pod adresem posiadłość.com 847 647 4000